Produkt, podcast. Nazwa: Święty Spokój. Adres: podcast E-mail: podcast -małpa No to mamy dziesiąty odcinek. Witajcie i teraz bardzo szybko, bo już późno przechodzimy do stałych rubryk, czyli na początek muzyka. Dzisiaj Wam chciałbym przedstawić bardzo, bardzo ostro, Przecież chwilę tego wysłuchałem, coś po niemiecku, więc w strasznym języku, ale, ale podobało mi się. Zespół nazywa się Kobayashi z albumu Neuenstrich, a tytuł Fla... o oh Boże, po niemiecku, Kropka po niemiecku, nie wiem jak jest. No to zapraszam na muzykę i po muzyce troszkę pogadam, postaram się bardzo szybko, bo później Podobało się. Prawda, że mocne? Dobra, mam dzisiaj dwa tematy. Od razu... A, jeszcze dwa tematy, ale przecież stała rubryka, czyli korespondencja. Korespondencja. Na szczęście, na szczęście tym razem, na szczęście, bo mi się śpieszy, nie ma tego wiele, ponieważ mam tylko jeden, jeden komentarz pod odcinkiem dziewiątym musicie tylko poczekać bo się nie przygotowałem i muszę dopiero sobie załadować stronę stronę z komentarzem moment moment, moment. dobra mam komentarz I już, i już się pojawia komentarz, i już się pojawia, e, tak, i pisze Krzyżman, tak, to ten e, pan, który, którego nie wiedziałem jak się wymawia, CRZSZ mam, tak, wymawiałem, nie wiedziałem jak, otóż Krzyżman, Krzyżman pisze, Krzyżman się czyta. Fajny odcinek. Jak chcesz puszczać muzykę, to puszczaj Twój podcast. A o iTunes poproszę kogoś, kto ma maka Na pewno Ci założę. Dziękuję, Krzyszmanie. Jesteś widzę moim stałym nie tylko słuchaczem, ale i komentatorem. Dziękuję. <śmiech> dziękuję bardzo. E, no to proszę, proszę. Kto ma maka to niech mi założy iTunes. Nie mam nic przeciwko temu. E, no i dziękuję za to pozwolenie. E, puszczanie muzyki i przechodzimy już do, do tematu. Otóż yy, yy, musiałem tak szybko nagrać yy, ten odcinek, ponieważ yy, temat jest bardzo bieżący. Nawet sobie zrobiłem notatki, więc mam nadzieję, że pójdzie mi szybko. Yy, pierwszy temat na dzisiaj to wizyta yy, pana prezydenta Stanów Zjednoczonych, Baracka Obamy. Otóż, kto by pomyślał? Okazało się, że pan Barack Obama boi się mnie. Tak, tak, tak. Dobrze słyszycie, boi się mnie. Amerykanie wydali miliardy, pewnie dolarów na to, żeby obronić swojego prezydenta przede mną. We współpracy z naszymi służbami zamknęli połowę miasta, w którym żyję. Bardzo utrudnili mi tym samym życie. No ale udało im, się, udało im się obronić przede mną, no ale słusznie, słusznie że bronią swojego noblisty bo przede mną, bo no, muszę przyznać się do pewnej rzeczy, otóż zawsze muszę przy sobie scyzoryk, ale to na pewno nie jest tajemnicą dla, dla agentów ponieważ noszę go już od dawna, więc na pewno o tym wiedzą, już mu tam z satelitem nanieżeli i przeskanowali na kieszenie. No ale tego mogą jeszcze nie wiedzieć, bo to dosyć niedawno ostatnio kupiłem sobie buty takie, z takimi twardszymi podeszwami. No i to może być groźne, to jakby nie było, mój potencjał militarny się zwiększa. No i tutaj yy, jak najbardziej słusznie chronili prezydenta przede mną, bo on, kto wie, co mogłoby mi strzelić do głowy. Yy, tak, yy, to oczywiście ja na razie nic yy, nie planuję, nie miałem zamiaru, w żaden sposób yy, no, skrzywdzić pana prezydenta, no ale myślę, że powinien się bronić tak na przyszłość, bo przecież no, właśnie nie wiadomo, co mi strzelić do głowy, ja przecież mogę być Któregoś dnia mieć gorszy dzień, jakaś wiem, depresja, frustracja, no na przykład dawno jakieś podwyżki nie dostałem i wtedy, no nie wiem, oglądaliście taki film może z Michael Douglasem pod tytułem układek, także, także tak, mógłbym, kto wie, czy, do czego mógłbym być zdolny. No także a tak na marginesie jeszcze pomyślałem sobie o, takim, o takiej rzeczy że pomyślałem, jakby to było mam nadzieję że to w ogóle sobie chodzi będzie bo mówię dosyć cicho bo już jest późno i dom śpi tylko ja głupi zostałem jeszcze przy życiu tak przyjechał pan prezydent Zablokowali miasto na trzy dni, właśnie. Ciekawy jestem, czy gdyby tak udało się sumować wszystkie zyski z tej wizyty, wszystko co się po prostu co zyskaliśmy, czy to by zrekompensowały, zrekompensowało straty, jakie zostały poniesione, nie tylko mówię przez państwo, ale przez każdego, jednego obywatela który w jakiś sposób ucierpiał, bo musiał przejechać dłuższą drogą, bo musiał yy, spalić więcej benzyny, bo stracił swój cenny czas, bo nie mógł zaparkować samochodu tam, gdzie zwykle parkował. Czy to, czy ta wizyta nie, nie okazuje się, że jest droższa niż nasze zyski? Bo pomyślcie jeszcze taką rzecz. Ja wiem, że to jest nie do zrobienia w dzisiejszym świecie, ponieważ obowiązują pewne konwencje, pewne konwenanse i w pewien sposób należy traktować, należy. No, traktuje się, takie są po prostu zwyczaje, taką wizytę i takiego gościa, ale jakby nie było, jest to urzędnik państwowy. No, ja wiem, najwyższy, najważniejszy człowiek świata, ale urzędnik państwowy był wybrany przez swoich obywateli. Przyjechał tutaj spotkać się z różnymi ludźmi. Z urzędnikami państwowymi również, z jakimiś działaczami organizacji. Czy gdyby zrobić takie specjalne miejsce do takich spotkań, blisko lotniska, gdzie można by było wszystkie te sprawy równie wygodnie omówić, a jednocześnie nie narażać ludzi na, na takie niedogodności? Czy to naprawdę byłaby taka ujma na honorze? Albo gdyby się spotkali w jakimś odludnym miejscu? No cóż. No moim zdaniem, gdyby odrzucić wszelkie konwencje, wszelkie konwenacje, no to, to byłoby rozwiązanie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jest to nie do, nie do zrobienia. Aha, jeszcze jedna rzecz, bo prezydent w strachu przede mną, oczywiście jeździł tutaj tym swoim czołgiem marki Cadillac. Kabilak, no, od zwykłego czołgu różnił się tylko tym, że miał trochę inną karoserię, oczywiście pewnie metalik i, i miał z dywaniki, no, w czołgu chyba dywaników nie ma. No i to tyle z tematu Baracka Obamy. No i drugi temat, drugi temat to jest FC Barcelona. No nie mogę sobie odmówić, żeby żeby nie powiedzieć czegoś o tym tam w tym temacie, pewnie ci co są zainteresowani przeczytali i słyszeli już na ten temat wszystko, ale ale i ja powiem, ponieważ no, jakby nie było dzisiaj chyba wszyscy jesteśmy trochę barcelończykami, barcelonistami, właśnie a propos barcelonistów to wymyśliłem sobie, że ludzie się udzielą na realistów i barcelonistów. Tak, w odróżnieniu od realistów barceloniści są tacy bardziej odrealni. No i <śmiech> teraz kilka luźnych uwag na temat, na temat yy, wspaniałego finału Ligi Mistrzów. Yy. Zauważcie, pierwsza żółta kartka Pierwsza żółtka kartka w tym meczu została pokazana panu Daniemu Alvesowi z Barcelony. On, ja nie mówię, że nie słusznie. On tam swaulował, także zasłużył na tą kartkę. To była gdzieś tam chyba, jeśli pamiętam, 20, 25, 30 minuta, coś koło tego. Do tego momentu Valencia z Manchesteru nafałował tyle razy, tyle złośliwości tam było, że naprawdę to aż przykro się oglądało. No, tak mi się nie podobał w tym meczu ten zawodnik i ta jego właśnie w końcu, jeśli dobrze pamiętam, dostał tą żółtą kar kartkę tam gdzieś, ale bardzo mi się ten paradoks nie podobał do tego momentu. No druga moja refleksja taka to zaufaszcie, że Barcelona to jest bardzo bardzo telewizyjna drużyna tam y, wszyscy zawodnicy, którzy biorą udział w akcji są na ekranie mieszczą się, nie ma żadnych długich podań, dalekich wyrzutów coś takiego, tego typu rzeczy na ekranie mieści się 3-4 zawodników i oni po prostu grają między sobą to jest naprawdę fajne i myślę, że y, że bardzo właśnie taki telewizyjny Myślę, że operatorzy kamer są im wdzięczni za to. Nie trzeba tam machać, jakieś tam zużywać tych łożysk. Po prostu wystarczy skierować kamerę w miejscu, gdzie jest piłka, i ona gdzieś tam będzie krążyła między trzema, czterema zawodnikami. Zauważcie, teraz chciałbym teraz już będą takie uwagi a propos samego meczu Barcelona zagrała no to, to trudno opisać słowami ja, ja brakuje mi słów na to no zagrali wspaniale to że Manchester strzelił bramkę to jest to właściwie była tylko bardziej śmieszne i żałosne niż to, to w jaki sposób oni strzelili do bramkę to właściwie pokazywało tylko przewagę Barcelony w tym meczu, a nie, a nie zdolność Manchesteru do strzelania bramek. Bo jakby nie było, spotkały się <coughs> przepraszam, na tym boisku dwie najlepsze drużyny świata. Manchester sroce spod ogona nie wypadł. Oni też dotarli do tego finału pokonując wiele wspaniałych drużyn i nie był to przypadek, więc jeśli Barcelona wygrywa z nimi w taki sposób, to jest dla mnie coś niesamowitego. To jest, to po prostu oznacza, że między Barceloną a resztą świata jest, jest przepaść ogromna myślałem, że byłem bardzo, bardzo zniesmaczony, kiedy w półfinale tak bardzo zlali Real Madrid, bo spodziewałem się, że jakby nie było na Real, to jest powinien stawić im większy opór. Ale teraz widzę, że, że Real osiągnął całkiem spory sukces, wygrywając choć jedno trofeum, czyli Puchar Króla, Barcelona bo po prostu Barcelona gra ziemski futbol i, i tak to musiało się skończyć i w sumie trudno mi sobie wyobrazić w tej chwili sytuację, że ktoś pokonuje Barcelonę. Oczywiście w pojedynczym meczu tak, na pewno kiedyś tam przegrają coś, bo zremisują. Bo taki analityk, trener, który staje przed zadaniem, przepraszam, stawić czoła Barcelonie, co on ma właściwie analizować? W jaki sposób yy, w jaki sposób zastanawiać się nad receptą na, na tą drużynę. Prze przeciwko nim nie da się grać. Messi dostaje piłkę, do dopada do niego pięciu zawodników, on podaje do Inisty, do przy którym właściwie też powinno być pięciu zawodników. Także moim zdaniem <śmiech> drużyna nie poddająca się jakimkolwiek stereotypom, analizom. Wszyscy widzą, jak oni grają, wszyscy mają ich rozpisanych, tylko że przeciwko, tylko że to jest nie do... Nie ma jak się przeciwstawić temu. A taka mała uwaga co do komentarzu na Polsacie bo ja na Polsacie oglądałem i jednym z komentatorów był Zbigniew Boniek i nie wiem, albo on chciał bardzo, żeby United wygrali, albo jakoś za wszelką cenę chciał potrzymać napięcie, bo tam do ostatniej chwili, że Manchester się nie podda, że, że to jeszcze nie koniec, ale przecież tam Manchester nie istniał na tym boisku. To była jako wielka Barcelona i, i długo, długo nic. A, właśnie a propos niemożności skomentowania tej, tej gry, bo to było coś niesamowitego, naprawdę. Yy, ja piłkę nożną uwielbiam, ale mecze bez yy, nie mojej drużyny. Czyli jeśli nie gra Polska albo Legia, to nie, pasjon, nie emocjonuje się nimi tak bardzo. czy na mnie przyjemność, Ale Barcelonę oglądałem z otwartą, uśmiechniętą buzią i nie mogłem po prostu się powstrzymać. To było coś pięknego. To my tutaj yy, ziemianie nie jesteśmy w stanie opisać yy, przy pomocy żadnego z, z znanych nam języków, tych dzisiejszych bogów olimpijskich którzy przeprowadzili się wszyscy do Barcelony i zaczęli grać w piłkę może tylko przy pomocy jakiejś wierszy poezji jeśli ktoś by zechciał to, to jeśli mu nie brakuje talentu to jest to jedyny chyba sposób na opisanie gry tej drużyny zauważcie jest ich statystyki, Ja to, to wynika ze sposobu ich gry. Oczywiście, że oni lubią wymieniać dużo podań, utrzymywać się przy pizy, ale to jest coś nieprawdopodobnego, że po kilkadziesiąt, a nawet ponad sto podań mają zawodnicy Barcelony w jednym meczu i 90, ponad 95% tych podań jest celnych. To jest.. to jest nie do. No, to, to, to, to brak słów. Messi, Shavi, Niesta to są.. To jest taki podziw mam, że dla ich e, gry, że jeszcze raz powtarzam, mi brakuje słów. E. Ale o United chciałbym powiedzieć, że naprawdę szacunek dla tej drużyny. To też wielka drużyna z wielką historią. Dotarli do finału, w którym nie, nie mogli wygrać. Nie mogli wygrać, bo nikt nie może wygrać z Barceloną w dzisiejszych czasach. Byli cienią w tym meczu, ale, ale nie oni pierwsi. Po prostu okazuje się, że największe drużyny Real Madrid, Manchester United, nie są w stanie się stawić w czoła Barcelonie. E... Boniek w, trak... w czasie meczu powiedział coś, co ja już nie chwalę, się też zauważyłem wcześniej. No zresztą to po prostu nic wielkiego, każdy to widzi. Barcelona gra bez środkowego napastnika. Nie ma w tej drużyny środkowego napastnika, który tam gdzieś stoi na tym kole, wbiega w pole karne i... Czy... I co z tego? To jest... Tam nawet dla takiego napastnika nie ma miejsca. Zobaczcie, tam oni grają w takiej swego rodzaju strefie, tuż przed polem karnym, podają sobie piłkę, wszyscy są przodem do bramki praktycznie, mają pełny przegląd pola, wystarczy, że któryś z nich ruszy i dostanie podanie po prostu na nos. Środkowy napastnik byłby zupełnie zbędny i nie pełniłby żadnej roli w tej druży. No i właściwie zbliżam się do końca. Na koniec chciałbym postawić takie pytanie jeszcze. Kiedy Barcelona zacznie przegrywać? Kiedy znajdzie się na nich moc? Oczywiście ja tej daty nie podam, bo właściwie jeszcze uważam, że bardziej zasadne byłoby zapytać, czy to Barsa przestanie grać tak fenomenalnie, czy inna drużyna wzniesie się na poziom Barsa I trudno mi sobie wyobrazić, żeby można było grać lepiej. Nie wiem, może kiedy z drużyny odejdą kiedyś chociażby ze starości, bo trudno sobie wyobrazić, gdzie mogliby odejść, do jakich klubów ci zawodnicy. Więc jeśli już się zestarzeją i nie będą grać, to może, że wtedy... Czyli po prostu musi minąć pokolenie tych piłkarzy. No, trudno mi sobie wyobrazić, nie widzę na horyzoncie takiego zdarzenia, jeśli nawet Mourinho, którego uważam za naprawdę jednego z najlepszych trenerów świata nie potrafi przy pomocy takiej drużyny jak Real Madryt, przy pomocy sztuczek e, trawą, sztuczek psychologicznych i wszelkich taktycznych e, zwycię ograć tej drużyny, no przepraszam, wygrali Puchar Króla, Real Madryt wygrał Puchar Króle, szacunek to nie widzę na horyzoncie możliwości, żeby ta drużyna spadła z tego Olimpu. No i to tyle w dzisiejszym podcaście. Naprawdę jest późno i nie, nie będę już przedłużał. Nie będę omawiał filmów. I na koniec jeszcze fragment, bo tylko fragment jest publikowany w internecie. Zespół AXIS Mundi z albumu Miasta Zew tytuł 4. Po prostu 4. To będzie fragment, ale, ale podoba mi się. Bardzo fajna gitara, bardzo może wokal taki średni, ale Sama, sama muzyka, sama piosenka i to brzmienie przypomina mi takie stare, rockowe zespoły, jak chociażby Dżem. No i do zobaczenia. Może znowu szybko może coś mnie natchnie, a może tym razem nie szybko. Do zobaczenia w życiu, co ja mówię. Do usłyszenia. Cześć. Zbiera I bierze i daje Ale czci wymaga I w szczęścia Zawsze wolność żera. Tu zazdrości ciernie I krzywdy gromada A ty Kochaj mnie teraz Tą czwartą miłością Wstydliwie zakrytą Kultury świadomością Dotykaj mnie Ugarnie Odkrywaj mnie Sobie czulem Zaufaj granice Stojącej na naturze Tak, tak, tak Sztuki. daje ile potrafi, oceany kreśli. Niczego nie żąda, niczego nie łupi. Celebruję me podarki i ochłapy myśli, a ty, a ty nie mała.